z historią. Car Aleksander I przedostatni i Car Mikołaj I ostatni polscy królowie Zaborowi i ich polityka wobec Królestwa Polskiego. Dziś o tym w naszej opowieści. Królestwo Polskie powstało w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim po klęsce Napoleona z ziem utworzonego przez Bonapartego Księstwa Warszawskiego, pozostających pod kontrolą Rosji. Czym różniła się Polska napoleońska od Polski cara Aleksandra I i cara Mikołaja I? Aleksander, rocznik 1777 i jego młodszy o 19 lat brat Mikołaj, to dwaj wnukowie carycy Katarzyny Wielkiej. Pierwszy okrzyknięty wyzwolicielem Europy spełnił przecież swoje marzenie, pokonał czy też zniszczył boga wojny, który w 1812 roku uciekał ze spalonej Moskwy. Aleksander sprawił, że Rosja stała się najważniejszym mocarstwem kontynentu po epoce wojen napoleońskich. Nadał kongresówce konstytucję i starał się w niej wprowadzić liberalne reformy, ale równocześnie tłumił jej autonomię i dążenia niepodległościowe Polaków. Niektórzy historycy przypisują Aleksandrowi miano najbardziej propolskiego cara, liberała, ale i oświeconego tyrana. Z kolei rosyjski historyk profesor Oleg Sokołow uważa, że był najstraszniejszym człowiekiem XIX wieku. Jego nienawiść do Napoleona, której podporządkował politykę Rosji, doprowadziła Europę do katastrofy, do stworzenia takiego ładu, w którym Prusy stały się potęgą, zaczątkiem wielkich Niemiec. A jaką rolę miało pełnić w jego imperialnej polityce Królestwo Polskie, którym władał do 1825 roku? Koronę Polski po Aleksandrze I przejął Mikołaj I. Podobno miał powiedzieć, że postępowanie jego brata wobec Polaków było polityczną komedią, skoro Polacy wciąż działali na rzecz niepodległości i spiskowali. Czy zatem Królestwo Polskie pod panowaniem Mikołaja było skazane na likwidację, co dokonało się w związku z wybuchem Powstania Listopadowego i powstańczą detronizacją cara w 1831 roku. Czy bez tego zrywu Polaków królestwo byłoby szansą na przyszłe odrodzenie niepodległej Polski? A może nieuchronne było to, co się stało, włączenie kongresówki do Imperium Rosyjskiego? Mikołaj I był przeciwnikiem Europy Zachodniej, ostatnim zaborowym królem Polski, nazwanym też ostatnim Azjatyckim Cesarzem i ostatnim Europejskim Hanem. Dlaczego?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 Mało kto przypomina sobie, że kiedy śpiewamy hymn Boże, coś Polskę, śpiewamy hymn ułożony ku czci Aleksandra I. I to ułożony nie z pobudek serwilistycznych, ale z poczucia głębokiej wdzięczności, jaką chyba zdecydowana większość elit społecznych polskich, które znalazły się pod jego panowaniem po triumfie Aleksandra nad Napoleonem, odczuwały wobec cara może niezupełnie traktowanego jako car wyzwoliciel spod tyranii Korsykanina, jak Aleksander reklamował swoją rolę wobec Europy, której w roli czarnego charakteru obsadzał Napoleona, a siebie właśnie w roli wyzwoliciela, ale jednak dla Polski to, co stało się na Kongresie Wiedeńskim za sprawą i wskutek woli Aleksandra I, było najmniej nieszczęśliwym rozwiązaniem burzliwego okresu napoleońskiego, jakie można sobie było wyobrazić, a może nawet nie do wyobrażenia szczęśliwym, bo przecież Polacy, jak o tym mówiliśmy tydzień temu, w dużej części, a nawet w większości stali po stronie Napoleona i walczyli z księciem Józefem Poniatowskim na czele niemal do końca u boku cesarza Francuzów. Niektórzy literalnie do końca, bo przecież będą z nim na Wyspie Wygnania, na Elbie i będą towarzyszyli mu w czasie studni w roku 1815. Postawili na złą kartę. Ta karta przegrała. Czy w takim razie nie powinna zostać przywrócona? Po prostu granica sprzed całej epoki napoleońskiej, granica Trzech rozbiorów, tak jak zostały one wytyczone w 1795 roku. Warszawa dla Prus, zabór austriacki sięgający Bugu, Podlasia na północy, no a reszta dla Rosji. Sam fakt, że Aleksander posunął granice Imperium Rosyjskiego na zachód, że przesunął te granice aż pod Kalisz czy za Kalisz, nadwarte, był oczywisty. Aleksander wygrał wojnę, a więc miał prawo dyktować z pozycji siły granice, które zwiększały jego wpływy, jego potęgę, potęgę imperium, którego był władcą. Tyle tylko, że nie poszerzył terytorium imperium rosyjskiego w roku 1815, ale stworzył twór formalnie wyodrębniony o nazwie Królestwo Polskie. Co prawda, zgodnie z traktatami Kongresu Wiedeńskiego z 3 maja 1815 roku, było jasno powiedziane, że Królestwo Polskie na zawsze połączone jest z Cesarstwem Rosyjskim. To jednak te dwie nazwy występowały obok siebie. Nie było powiedziane, że Królestwo Polskie jest częścią Cesarstwa Rosyjskiego, ale jest z nim połączone. Połączone osobą monarchy, a więc Cesarz Rosji jest obok tego Królem Polski. Nazwa Królestwo Polskie została przywrócona po blisko 20 latach wymazania z mapy Rzeczpospolitej, której częścią było Królestwo Polskie. I już to budziło poczucie wdzięczności weteranów armii Napoleońskiej, tych, którzy dożyli tej chwili, którzy mogli spodziewać się czego. No cóż, co najwyżej losu przegranych, a Napoleon, odjeżdżając już czy będąc uwieziony, na miejsce swojego ostatecznego uwięzienia na Wyspę Świętej Heleny nie mógł już niczego dla Polski zrobić. Zrobił to Aleksander, oczywiście w imię swoiście pojmowanego interesu Imperium Rosyjskiego. Wierzył w to Aleksander, że uda mu się stworzyć na ziemiach, które wcześniej do Imperium Rosyjskiego nie należały, ziemiach składających się z terytorium zaboru pruskiego i austriackiego, uda mu się stworzyć państewko o nazwie Polska, Królestwo Polskie, w którym mieszkający tam Polacy, ci, którzy reprezentują polityczny naród polski, nauczą się żyć obok Rosji, zadowoleni z tego, że w ogóle ich państwowość została zachowana, przywrócona nawet, można powiedzieć, ucząc się żyć w pokoju obok Rosji i jednocześnie na tym małym, wydzielonym terenie Królestwa Polskiego, będzie można przeprowadzać eksperymenty z formami władzy, których w Rosji jeszcze Aleksander bał się wprowadzać czy instalować je w Rosji. Natomiast jeśli okaże się, że da się pogodzić władzę imperatora, władzę autokratyczną z konstytucją, jaka została nadana przez Aleksandra, oczywiście napisał ją nie Aleksander, ale książę Adam Jerzy Czartoryski, jego doradca, konstytucją liberalną, najbardziej liberalną w Europie, z Sejmem, czyli z parlamentem. Jeżeli można to zrobić na terenie Królestwa Polskiego, to może po takim udanym eksperymencie uda się przenieść te liberalne eksperymenty czy parlamentarne eksperymenty na teren Rosji. Dokładnie w tym duchu wypowiedział się publicznie Aleksander na otwarciu pierwszego Sejmu Królestwa Polskiego w kwietniu roku 1818. To jakby stworzenie wizji małej Polski obok wielkiej Rosji, ale Polski ważnej przez rolę, można tak powiedzieć, pola doświadczalnego, na którym odbywają się liberalizujące eksperymenty do zastosowania później, jeśli te eksperymenty się powiodą w całej Rosji. Przypomniał pan profesor, że w kwietniu 1818 roku podczas otwarcia pierwszego sejmu Królestwa Polskiego Car Aleksander I, król polski, przedstawił wizję królestwa państewka, w którym Polacy nauczą się żyć w pokoju obok Rosji, a on będzie realizował liberalne reformy. Królestwo będzie miało własny sejm, oświatę, sądownictwo, rząd i wojsko oraz złotego jako walutę. Car zarezerwował sobie politykę zagraniczną, mianowanie urzędników i de facto zwierzchnictwo nad armią. Czy to był dobry początek i dla kogo? To jakby stworzenie wizji polskiej, no można tak powiedzieć eksperymentu obiecującego i przywracającego w tym nadzieję przynajmniej na godne życie dla tych, którzy znaleźli się na tym skrawku ziemi polskiej ponad 120 kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, blisko 130, a więc więcej niż oryginalnie Księstwo Warszawskie. Na tym obszarze, jak się okazało, w ciągu 15 lat bardzo wiele instytucji polskich mogło w nowoczesnej formie po raz pierwszy zaistnieć i rozkwitnąć. Symbolem tego są te wspaniałe budowle, które do dzisiaj przecież stanowią o tym, co najbardziej podziwiamy w starej Warszawie, a więc budynki na placu bankowym, sama instytucja Banku Polskiego. To jest teatr wielki, no przecież imponujący gmach, którego budowę rozpoczęto w Królestwie Polskim przed powstaniem listopadowym. Ukończono ją nieco później. To jest pałac namiestnikowski, w którym ma siedzibę dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej. A więc duża część, powiedziałbym, tego co traktujemy jako część polskiego dziedzictwa z dumą została zbudowana właśnie w tym okresie. I dlatego myślę, że bez ironii można spojrzeć na ten moment, rok 1815 i na pisane wtedy słowa hymnu Boże coś Polskę sławiące nowego króla Polski, Aleksandra I. Można spojrzeć właśnie jako na wyraz szczerych uczuć jakby głębokiego oddechu ulgi, a więc car nie każe nas za walkę przeciwko niemu, którą toczyliśmy przez kilkanaście lat, tylko w pewnym sensie nagradza nas za wytrwałość, jaką wykazaliśmy w naszym uporze trwania przy idei odbudowy państwa polskiego. Jakieś państwo polskie zostało odbudowane, małe, ale z nadziejami na to, że może być większe, to także car Aleksander obiecywał, również publicznie na Sejmie w 1818 roku powiedział, że może jeszcze w niedalekiej przyszłości powiększyć terytorium Królestwa Polskiego, dodając do niego gubernie zachodnie imperium, czyli ziemie zabrane przez Rosję w pierwszych trzech zaborach, a nawet przybliżył te zapowiedzi do rzeczywistości tworząc w roku 1817 tak zwany Korpus Litewski, a więc wyodrębniając z armii rosyjskiej Odrębną jednostkę wojskową, dużą jednostkę wojskową, którą oddał pod komendę wodza naczelnego Armii Królestwa Polskiego. Bo to także, trzeba podkreślić, Królestwo Polskie otrzymało swoją osobną armię. Żołnierze tej armii nie byli podlegli Aleksandrowi jako carowi rosyjskiemu, ale stanowili Armię Królestwa Polskiego, a ich naczelnym wodzem był nominowany na to stanowisko przez Aleksandra jego młodszy brat, Konstanty Pawłowicz. I to właśnie Konstantemu miał podlegać Korpus Litewski, a więc Korpus Litewski, którego symbolem znakiem stał się stary znak Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli pogoń. Orzeł obok pogoni, razem znowu. To właśnie ożywiało nadzieję takich młodych ludzi jak Adam Mickiewicz wtedy w Wilnie. Korzystający przecież także z tego, co zrobił Aleksander I razem ze swoim przyjacielem lat młodzieńczych, księciem Adamem Jerzym Czartoryskim. Przypomnijmy, w roku 1802, zaraz na samym początku rządów Aleksandra, ten wiedziony liberalnymi ideami, w których był niejako wbrew woli swojej babki Katarzyny wychowanym, postanowił reformować imperium, które wpadło w jego ręce po śmierci ojca. Ojciec Aleksandra, przypomnijmy, został zamordowany w zamachu pałacowym, przewrocie pałacowym w marcu 1801 roku. Prawdopodobnie nie bez wiedzy Aleksandra, co będzie zawsze ciążyło na jego osobowości ta, to ciche przyzwolenie na zamordowanie ojca. Wyrzut związany ze śmiercią ojca, z tym cichym przyzwoleniem na nią, na pewno zaciążył nad charakterem i poczynaniami Aleksandra, ale niewątpliwie zaraz, kiedy tylko objął władzę, w roku 1801 seria pomysłów na energiczne reformy w duchu liberalnym w imperium była czymś, co pozwalało żywić nadzieję, że Rosja może się zmienić, że Rosja może wyglądać inaczej. Nie było rzecz jasna zachęty do tego ze strony zdecydowanej większości elit imperialnych Rosji, ale grono tzw. młodych przyjaciół Aleksandra, w tym gronie znalazł się najbliższy jego przyjaciel, książę Adam Jerzy Czartoryski, Zachęcało i pozwalało realizować Aleksandrowi te początki liberalnych reform. Aleksander I wprowadził zatem wiele reform w Królestwie Polskim po 1815 roku. Z dzisiejszej perspektywy nie wyglądało, że na zawsze, ale wtedy kto wie, dlaczego szczególnie ważna była tu reforma oświatowa. czy edukacyjna, polegająca na wprowadzeniu od 1802 roku. Ośmiu wielkich okręgów szkolnych w Imperium, z których jeden, Wileński, obejmował praktycznie rzecz biorąc całość ziem zaborów rosyjskich, trzech zaborów rosyjskich. Ten ogromny okręg szkolny, sięgający od Litwy aż po Morze Czarne, miał za swoje centrum Wilno, był nazwany Wileńskim Okręgiem, na jego kuratora, czyli kierownika, opiekuna odpowiedzialnego za kształt edukacji na tym obszarze został mianowany właśnie książę Adam Jerzy Czartoryski. I to on sprawił, że cały system edukacyjny od roku 1802 na tym ogromnym terenie znów stał się systemem całkowicie polskim. To było przedłużenie i powiedziałbym jeszcze ulepszenie dzieła Komisji Edukacji Narodowej. Dzięki tej reformie Uniwersytet Wileński mógł rozkwitnąć jako uczelnia polska na najwyższym europejskim poziomie. Mogły powstawać kolejne instytucje na szczeblu szkół średnich. Wyjątkowa szkoła, która była czymś więcej niż szkoła średnia, niemal uniwersytetem, a w każdym razie uniwersytetem dla wielu najwybitniejszych przedstawicieli polskiej kultury romantycznej, mam na myśli liceum krzemienieckie. Bez Uniwersytetu Wileńskiego odnowionego i spolonizowanego w pełni pod rządami czartoryskiego po reformie Aleksandra II, nie byłoby Mickiewicza, nie byłoby także Słowackiego bez tych reform, które przyniosły wielkość Uniwersytetowi Wileńskiemu i utworzyły Liceum Krzemienieckie. Z tej perspektywy spojrzeć musimy właśnie na Rok 1815, moment powołania do życia Królestwa Polskiego, jako czas, w którym nadzieje na to, że Polska może się odrodzić dzięki łaskawemu przyzwoleniu Aleksandra I, były nadziejami autentycznymi, podzielanymi przez dziesiątki, setki tysięcy, czyli przez zdecydowaną większość ówczesnych elit kulturalnych, które swoją świadomość identyfikowały jednoznacznie z polskością. Ta polskość wydawało się, że może istnieć wtedy przy Rosji. Dopiero później, kiedy w roku 1820 przyjedzie Aleksander na drugie posiedzenie zwołanego przez siebie Sejmu. W zupełnie innej atmosferze niż to pierwsze posiedzenie w roku 1818, pełne nadziei, pełne oczekiwań na poszerzenie Królestwa. Teraz Aleksander w roku 1820 był przestraszony szeregiem wystąpień Przeciwko porządkowi politycznemu, którego filarem przecież miała być Rosja i sam system monarchiczny, wystąpień w Europie, zamachów e, rewolucji w Hiszpanii, we Włoszech Południowych i wreszcie buntu w samym wojsku rosyjskim, w pułku siemionowskim, w koloniach wojskowych tzw. Tak organizowanych pod rządami Aleksandra. To wszystko w połączeniu z bardzo wyraźną opozycją liberalną, która ujawniła się na Sejmie Królestwa Polskiego. To wszystko sprawiło, że Aleksander zaczął wycofywać się ze swoich wcześniejszych obietnic, zaczął zachęcać swojego brata Konstantego pełniącego, nieformalnie oczywiście, bo formalnie Zajączek był namiestnikiem królestwa, ale nieformalnie to Konstanty de facto rządził w królestwie, Aleksander zachęcał go do silniejszego wzięcia w karby tego małego królestwa polskiego, a zwłaszcza e, występującej w nim opozycji. I od tej pory, czyli od roku 1820, te nadzieje zaczną ustępować na pokojowy, e, błogosławiony przez cara, można tak powiedzieć, związek Polski z Rosją. Adam Mickiewicz, wtedy absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, który wcześniej planował wydawanie pisma, które głosiłoby zbliżenie kulturalne polsko-rosyjskie, no jak wiadomo, zostanie razem z innymi w roku 1823 aresztowany za reprezentowanie nierozsądnej narodowości polskiej. Jak to ujmie główny prześladowca polskości wtedy senator Mikołaj Nowosilcow. Elity rosyjskie nie chciały zgodzić się na dalsze ustępstwa wobec Polski i intrygowały na wszelkie możliwe sposoby, żeby zahamować tę polską dotychczasową politykę Aleksandra. A Aleksander sam zaczął się z niej wycofywać i tak nadzieje na polsko-rosyjską zgodę pod patronatem dobrego cara Aleksandra I zaczęły się rozpływać. A sam Aleksander przestanie im tak wyraźnie patronować, jak było to jeszcze w roku 1814, 15 czy 18. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Jedynki Polskiego Radia. Historia żywa. Aleksander był królem Polski 10 lat. Trudno porównywać ten okres stabilności, pokoju, a nie wojen napoleońskich i ośmioletniego istnienia księstwa warszawskiego. Niemniej w historii pozostał jako najbardziej propolski car, choć jego następca, młodszy brat Mikołaj I nazwał jego postępowanie wobec Polaków polityczną komedią i po rozpoczęciu panowania pokazał, co to to jest rządzić Polakami, ale czy tak szybko ta zmiana Warty musiała nastąpić po 1825 roku? Z początku nie była ona tak widoczna. Różnice między oboma braćmi były bardzo, powiedziałbym, wyraźne. Wynikały choćby z faktu, że Mikołaj było 19 lat młodszy od Aleksandra. Wśród dzieci cara Pawła I, tego zamordowanego w 1801 roku, Ułożyły się jakby dwie pary. Starsza to właśnie Aleksander i Konstanty, nominowany przez Aleksandra na Naczelnego Wodza Wojska w Królestwie Polskim. I młodsza para, blisko o dwie dekady młodsza para, w której y, główną rolę odgrywał właśnie Mikołaj Pawłowicz. Różnica, y, no, można powiedzieć niemal pokolenia, różnica wychowania sprawiła, że Mikołaj nie był wrażliwy na żadne liberalne ciągoty, które jeszcze towarzyszyły na fali późnego oświecenia nauką, które odbierał Aleksander, ale Mikołaj był doskonałym odzwierciedleniem niemieckich tradycji monarchicznych. Celowo używam tego określenia, nie rosyjskich, ale niemieckich, ponieważ, no, tak jak zresztą i jego bracia, przecież pochodził z rodziny faktycznie niemieckiej od czasów, Piotra III i Katarzyny II nie ma faktycznie już dynastii Romanowów w Rosji, tylko jest dynastia Holstein-Gotorpów. Piotr III, mąż Katarzyny, zamordowany na jej rozkaz, przecież wywodził się z tej niemieckiej dynastii, a Katarzyna była stuprocentową Niemką, podobnie jak większość kolejnych małżonek carów, wybieranych oczywiście do tej roli przez dwór rosyjski. To przyzwyczajenie do drylu porządku, taki stereotypowy Niemiec, to właśnie Mikołaj I, stereotypowy Niemiec, który chce absolutnego porządku, legalności zgodnie z trybem prawa rosyjskiego, w którym prawem jest car i to jego zdanie zawsze rozstrzyga o wszystkim, Porzuceniem mrzonek o konstytucji, dzielenie się odpowiedzialnością z jakimiś obywatelami za państwo, to była przerażająca mrzonka. Dla wielbiciela drylu i porządku Mikołaja I. Oczywiście razem ze swoim bratem, czy ze swoimi starszymi braćmi Aleksandrem i Konstantem dzielił to samo zamiłowanie do drylu wojskowego. Wszyscy oni uwielbiali parady wojskowe, uwielbiali ten doskonały porządek wojskowy. Tyle tylko, że Mikołaj jeszcze chciał taki sam porządek widzieć w całej organizacji państwowej, porządek, którego on jest wyłącznym symbolem. Sam zresztą trzeba powiedzieć był typem doskonałego urzędnika, pracował z tytaniczną niemal wytrwałością, podpisując, sprawdzając dokumenty, czytając dokumenty, czyniąc na nich notatki, był no, niesłychanie wytrwałym biurokratą. I dlatego polskie podejście do życia, do rzeczywistości politycznej, niepokorne, niezadowalające się tylko formułami politycznego ustroju, jaki został ustanowiony z woli cara, ale gotowych poszerzać czy interpretować na swoją korzyść, czyli korzyść obywateli ten ustrój, to wszystko wydawało się Mikołajowi niedorzeczne, absurdalne, szkodliwe. A zatem opozycja... Sejmowa, która już irytowała Aleksandra I, dla cara Mikołaja była czymś po prostu oburzającym. Ani przez sekundę car Mikołaj nie myślał o tym, ażeby wprowadzać ustrój konstytucyjny czy parlamentarny w Rosji. Natomiast skoro już taki ustrój istniał w Królestwie Polskim, Mikołaj nie był zdecydowany od razu go likwidować zaczął zmierzać w tym kierunku dopiero kiedy polski opór przeciwko podporządkowaniu Rosji przybrał formy konspiracyjne. A no może jednak Mikołaj I miał wiele problemów, bo rozpoczął swoje rządy, został carem w grudniu 1825 roku, kiedy w Rosji trwało antycarskie powstanie dekabrystów. No musiał stawić i stawił z sukcesem czoło tej rebelii, musiał się rozprawić najpierw z tymi, którzy chcieli obalić władzę Sara i wprowadzić te rządy konstytucyjne, być może zapatrzeni na to, co działo się w ramach eksperymentu Aleksandra I w Królestwie Polskim? Bardzo słusznie przypomniała pani redaktor ten decydujący dla całego dalszego trzydziestoletniego panowania Mikołaja I początek, dramatyczny początek jego rządów w Rosji. Samo dojście do władzy Mikołaja odbywało się no, w zupełnie niezwykłych okolicznościach. Nie on miał być przecież w oczach całej niemal opinii publicznej nowym carem po śmierci, nieoczekiwanej śmierci Aleksandra I w dalekim Taganrogu nad brzegiem Morza Czarnego, Morza Azowskiego konkretnie, w listopadzie 1825 roku, kiedy wiadomość o śmierci Aleksandra została dowieziona galopem do Petersburga, wiadomo było, że następcą jest Konstanty, drugi z kolei w szeregu synów Pawła, oczywisty następca po zmarłym Aleksandrze. Tyle tylko, że Konstanty w tajnym układzie wyrzekł się tronu carskiego w Rosji, nie tylko dlatego, że poślubił Polkę, Joannę Grudzińską i zgodził się, żeby to małżeństwo miało charakter morganatyczny, to znaczy, żeby dzieci z tego małżeństwa nie mogły dziedziczyć tronu ani w Polsce, ani w Rosji, ale także dlatego, że Konstanty po prostu nie chciał tronu w Rosji. Żywiołowo nie chciał być carem Rosji. To osobne zagadnienie psychologii Konstantego, bardzo złożonej i bardzo ciekawej, samej w sobie, nie ma czasu na jej przedstawianie. Ale krótko mówiąc Konstanty zrezygnował z tronu rosyjskiego i listem, o którym wiedziało trzy osoby w Imperium Rosyjskim, zdeponowanym w Petersburgu, przekazywał władzę Mikołajowi. Tyle tylko, że skoro nikt o tym nie wiedział, nastąpiło zamieszanie. W momencie śmierci Aleksandra I sam Mikołaj złożył przysięgę na wierność nowemu carowi Konstantemu, no a później, kiedy te przysięgę złożyły szeregi wojska stacjonującego w Petersburgu, zamieszanie się powiększyło, kiedy po kilku dniach okazało się, że jednak to Mikołaj ma być carem, a nie Konstanty. To wykorzystali konspiratorzy od dawna przygotowujący już wystąpienie przeciwko władzy Aleksandra w Rosji. Konspiratorzy, którzy bynajmniej nie pałali sympatią do Polski, to od razu dodajmy. Pierwsze pomysły antycarskich spisków pojawiły się w dobie Aleksandra, właśnie z powodu jego propolskiej polityki. Pierwsi spiskowcy chcieli po prostu zamordować Aleksandra dlatego, żeby on nie uszczuplał wielkiej ziemi rosyjskiej, oddając ją Polakom. Stopniowo oczywiście te pierwsze spiski rozwinęły się do bardziej rozbudowanego programu politycznego, na północy bardziej monarchiczno-konstytucyjnego, na południu bardziej republikańskiego, ale łącznie ten spisek dekabrystów rzeczywiście wstrząsnął Rosją w momencie zmiany władzy, Petersburgu I dopiero krwawa rozprawa, jaką urządził powstańcom czy spiskowcom Mikołaj w samej stolicy strzelając do zbuntowanych pułków z artylerii, położyła kres temu buntowi. Problem jaki ujawnił się wkrótce polegał na tym, że dekabryści już w tej rozbudowanej formie, kiedy przygotowywali się do buntu zwycięskiego przeciwko władzy carskiej, nawiązali kontakty z Polską Organizacją Konspiracyjną Towarzystwem Patriotycznym które chciało odbudować niepodległą Rzeczpospolitą. Sprzeczności interesów były jasne, sporo terytoria, ale wspólny cel był też oczywisty, walka z caratem. I to właśnie sprawiło, że owe kontakty nastąpiły w 22, 1922, 24 roku. Komisja śledcza, którą ustanowił Mikołaj dla wyjaśnienia okoliczności przygotowania do tego buntu dekabrystów, ujawniła kontakty z Polakami. I to właśnie sprawiło, że zaczął się proces polskich oskarżonych o współpracę właśnie z buntownikami rosyjskimi. Mikołaj wahał się chwilę, czy ma to być proces wojskowy. Przed sądem wojskowym wtedy nie byłoby problemu ze skazaniem szybkim na wysokie wyroki. Czy też zgodnie z prawem, z prawem, z konstytucją Królestwa Polskiego powinien to być sąd sejmowy sąd złożony z senatorów Królestwa Polskiego. Przychylił się zgodnie ze swoim legalizmem, można tak powiedzieć, do tego drugiego rozwiązania i tu spotkała go bardzo niemiła niespodzianka. Sąd sejmowy z udziałem m.in. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wydał wyroki niezwykle łagodne na polskich konspiratorów. Dla Mikołaja był to, no można powiedzieć, dowód już przesądzający o tym, że ten eksperyment polskiego konstytucjonalizmu u boku rosyjskiej autokracji jest właśnie niedorzeczny, jest nie do utrzymania. Jak długo Polacy korzystają z tego prawa konstytucyjnego, no zawsze będą mogli postępować wbrew woli cara, a wola cara powinna być zawsze najwyższym prawem. I tak ujawnił się właśnie w roku 1827-8, -18, po pierwszych latach już panowania Mikołaja zarówno w Rosji, jak i w Królestwie Polskim, powiedziałbym nieprzeparty spór polsko-rosyjski spór dwóch zasad politycznych. Wydawało się jeszcze w roku 1829, że on może nie wybuchnąć, że nie doprowadzi do powstania, bowiem rok 1829 to był moment, kiedy Mikołaj uroczyście koronował się w Warszawie na króla Polski. To była ostatnia koronacja na króla Polski, zorganizowana, przeprowadzona w Polsce. Przypomnijmy, że Aleksander nie dokonał żadnego obrzędu koronacyjnego, po prostu używał tytułu Króla Polski, ale się na Króla Polski nie koronował. Mikołaj natomiast właśnie w duchu swojego legalizmu postanowił dopełnić tej formalności i przyjechał do Warszawy w kwietniu roku 1829 na uroczystości koronacyjne. I tu niezwykły epizod, o którym warto wspomnieć, a mianowicie tak zwany spisek koronacyjny. Kto czytał Kordiana Juliusza Słowackiego, ten wie, o czym mowa. Oczywiście spisek się nie udał, co nie oznaczało, że w Polsce te nastroje antycarskie zostały w jakiś sposób stłumione. Ten akt koronacji był też pokazem siły. To nie będą rządy w stylu Aleksandra I, ale rządy silnej ręki, które opierały się na policyjnym reżimie. Aleksander był propolskim, jak mówiono, carem, natomiast... Mikołaja nazywano żandarmem Europy. On obserwował to, co dzieje się we Francji w Belgii i nawet przymierzał się do wspierania oddziałów, które miały walczyć z buntownikami, ale jednak powstanie listopadowe w Królestwie spowodowało, że wycofał się z działań na Zachodzie, a musiał stawić czoła powstańcom, panie profesorze. Tak, myślę, że warto zwrócić uwagę na ten kontekst międzynarodowy i bardzo się cieszę, że przypomniała go pani redaktor, bo tylko tak możemy zrozumieć samą decyzję no, tego gestu, można powiedzieć, propolskiego w roku 1829, jakim był przyjazd do Warszawy i rzeczywiście odbyta w godny sposób koronacja. Mikołaj wtedy raczej manifestował nie twardą politykę, tylko jakby politykę uśmiechu wobec Polski. Z czego to wynikało? Ano z tego, że Rosja znalazła się wtedy chwilowo w dość trudnej sytuacji politycznej, prowadziła wojnę z Turcją, znajdowała się na krawędzi wojny z potężnym przeciwnikiem, z Anglią, która z niepokojem obserwowała postępy armii rosyjskiej przeciwko Turcji. Anglia nie chciała oddać Bliskiego Wschodu i Turcji całej w ręce Rosji. W tym momencie ewentualność jakiegoś wybuchu konfliktu w Polsce byłaby na pewno nie na rękę Mikołajowi. I to właśnie sprawiło, że manifestował w czasie tej koronacji wolę dotrzymania postanowień konstytucyjnych, paradował bez żadnej obstawy po Warszawie i zdecydował się właśnie na odebranie parady, w której brali udział podchorążowie, polscy podchorążowie. I ci z bronią palną, nabitą, z pełnymi ładunkami, stali naprzeciwko cara i no cóż, to był właśnie ten moment, kiedy mógł spisek koronacyjny się udać. Plan był taki, żeby po prostu... Zastrzelić w tym momencie cara i całą rodzinę, całą elitę Imperium Rosyjskiego obok niego zgromadzono. W ostatecznym momencie, przypomnijmy, ten pomysł przez część radykalnych działaczy politycznych, takich jak Adam Górowski, jak młodziutki hrabia Tytus Działyński, Piotr Wysocki, lider podchorążaków, rozważali ten ruch, ale wyperswadował im to stary Julian Ursyn Niemcewicz, były adiutant Tadeusza Kościuszki, uważając, że tego rodzaju zamach no, ściągnąłby wrogość na Polskę, nie tylko jeszcze większą niż do tej pory całego narodu rosyjskiego, ale także całej Europy. No, likwidacja, można tak powiedzieć, rodziny to jest coś, co kojarzy nam się z wydarzeniami dużo późniejszymi i na pewno nie kojarzy nam się dobrze. Mam na myśli rok 1918 w Rosji bolszewickiej. Nie doszło więc do zamachu, nie doszło do realizacji spisku koronacyjnego, ale polityka utrzymywania pozorów zgody polsko-rosyjskiej musiała się skończyć właśnie znów w związku z kontekstem międzynarodowym. Kiedy już Rosja właściwie wygrała tę wojnę, bałkańską wojnę przeciwko Turcji, kiedy już nie groziły jej ewentualne konsekwencje w postaci konfliktu z Anglią, car Mikołaj z większą pewnością zdecydował się zareagować na rewolucję, która wybuchła w Belgii w 1830 roku. I wtedy pojawił się pomysł użycia wojska polskiego, wojska stacjonującego w Królestwie Polskim, do tłumienia tej rewolucji obok wojska rosyjskiego. I ta wizja przeraziła polskich podchorążych, że oto mieliby tłumić wolność na zachodzie Europy, ramię w ramię z żołnierzami rosyjskimi, wykonując politykę cara, który niewątpliwie nie ma na myśli dobra Polski, ale utwierdzanie zasady autokracji w Europie. To przyspieszyło decyzję o powstaniu, o powstaniu, które ostatecznie doprowadziło w styczniu 1831 roku do uchwały detronizującej Mikołaja I i dynastię formalnie nazywaną dynastią Romanowów z tronu Królestwa Polskiego. To był ostateczny koniec Królestwa Polskiego uznawanego przez polskich obywateli pod rządami rosyjskich carów. Ten moment przekreślił także oczywiście jakiekolwiek już ostatnie skrupuły legalne Mikołaja I, by ostatecznie zlikwidować funkcjonowanie, realne funkcjonowanie Królestwa Polskiego, zlikwidować całkowicie, wyrzucić do kosza konstytucję tego Królestwa, przerwać istnienie Sejmu, wolnej prasy, wszelkich wolności, które Polacy uzyskali w roku 1815 pod rządami Aleksandra I. I status ziem polskich pod panowaniem Imperium Rosyjskiego regulował statut organiczny, który wprowadził Mikołaj I. Na mocy tego statutu Królestwo Polskie stało się częścią Imperium Rosyjskiego. Zatem poszły kroki, które poskutkowały zamknięciem Uniwersytetu w Warszawie, w Wilnie Uniwersytetu Warszawskiego, który został powołany przez Aleksandra I, który prowadził tę politykę eksperymentów i reform. Koniec nadziei na odrodzenie Rzeczpospolitej i można by powiedzieć sarkastycznie, że sami Polacy ją utracili, bo takie też opinie panowały wśród tych, którzy widzieli u boku Rosji odrodzenie się Polski. Możliwa była zgoda z Rosją, Taka, w której mieszkańcy Królestwa Polskiego, tego małego kadłubowego Królestwa Polskiego, pogodziliby się z tym, że na wschód od Bugu już nie ma żadnej Polski, żadnych polskich tradycji, że tam jest Rosja. Na to oczywiście żaden przedstawiciel narodu politycznego polskiego nie mógł się wtedy zgodzić. Dlaczego tak radykalny wniosek musiał się pojawić na horyzoncie politycznej wyobraźni lat dwudziestych XIX wieku. Przyczynę znajdziemy choćby w fakcie opisanym już w dziele, które wielu z nas jeszcze może pamięta. Dziadów część trzecia. To prześladowanie rozpoczęte w 1823 roku, jeszcze za życia Aleksandra, młodzieży polskiej w Wilnie, którą oskarżono, a przecież chodziło o oskarżenie kółka samokształceniowego, o spisek jakiś niepodległościowy. Samo podtrzymywanie polskiej edukacji w Wilnie zostało uznane za wyraz buntu politycznego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. To pokazuje, że już w roku 1823, już za Aleksandra, utrzymywanie tych nadziei na odbudowę Polski pod łaskawym okiem cara przestało być realistyczne. Ci więc, którzy byliby gotowi pogodzić się z tym, że Polska może być, ale taka malutka i oczywiście całkowicie zależna, od Rosji mogli trwać w tym programie, ale ci stanowili no niewątpliwie mniejszość aktywnej grupy, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, które nie odczuwało wdzięczności wobec Aleksandra czy wobec Rosji w ogóle za to, że Królestwo Polskie zostało odbudowane ale czuło na co dzień upokorzenie ze strony Konstantego, który traktował brutalnie podległych sobie polskich oficerów, które czuło także stały nadzór agentury policyjnej budowanej zarówno przez Konstantego, jak i przez senatora Nowosilcowa, które czuło także, że jednak centrum polityczne tego kraju Królestwa Polskiego nie jest w Warszawie, tylko w Petersburgu. I z drugiej strony postawa elit rosyjskich, które z wyraźnie manifestowaną nienawiścią odnosiły się do jakichkolwiek tendencji mających przywrócić znaczenie Królestwa Polskiego. To wszystko było jasne już na progu panowania Mikołaja I, że ten eksperyment, który niewątpliwie, może nawet w dobrej wierze, nie zgadniemy tego nigdy do końca, to pozostanie sferą spekulacji, wprowadził Aleksander I, że ten eksperyment się nie uda, że interesy polityczne Polski i Rosji są sprzeczne. I to właśnie sprawiło, że Mikołaj podsumował jakby swoje doświadczenie z Polakami w powiedzeniu, które warto tutaj zacytować. Znam tylko dwa typy Polaków: tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie i tych, którzy pozostali mi wierni. Jednych nienawidzę, drugimi gardzę. A więc Polacy, którzy pozostają Polakami, którzy chcą walczyć o niepodległość, zasługują oczywiście na nienawiść Cara. Natomiast ci, którzy chcą pozostać mu wierni, w istocie są godni zdaniem Mikołaja pogardy. Bo Polska, tak Mikołaj uważał i powtarzał to wielokrotnie przy licznych okazjach, także w swoim testamencie spisanym przed manewrami pod Kaliszem już połowie lat trzydziestych, po klęsce powstania listopadowego, testamencie przekazanym synowi i następcy Aleksandrowi II, podkreślał Mikołaj, że należy dążyć wszelkimi sposobami do oduczenia Polaków myśli o niepodległości. Trzeba ich ostatecznie oduczyć, ich czyli Polaków, od tego buntowniczego ducha, którego nieustannie wyrażają. A zrobić to można tylko przemocą tylko bezwzględną przemocą, jej manifestowaniem, liczebnością wojska, nieubłaganymi środkami zespolenia z Rosją. To są słowa Mikołaja. To trzeba użyć wszystko i używać bez przerwy, żeby Polacy zapomnieli o niepodległości. A zatem, podsumowując, jeśli Polska chciała być niepodległa, nie mógł się ten eksperyment udać. Ten eksperyment, którego symbolem był Aleksander I – jeśli Polska mogłaby się pogodzić z podległością Rosji, eksperyment mógłby trwać, ale chyba nie pod Mikołajem, bo Mikołaj gardził tymi Polakami, którzy godzili się z podległością Rosji i lizali jego buty. Używam tego brutalnego określenia w sposób, który odzwierciedla myślenie Mikołaja I. On gardził Polakami, którzy przytulali się do jego tronu w nadziei, że coś jeszcze dla Polski uratują. To audycja Historia Żywa. Kolejna opowieść za tydzień po godzinie 23 w programie pierwszym Polskiego Radia. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl ukośnik 1. Z profesorem Andrzejem Nowakiem spotkamy się także jutro po godzinie 19.30 w audycji Eureka. Zapraszam Państwa już jutro do wysłuchania opowieści o trzech Rosjach. Białej, czerwonej i nieimperialnej. Tej bez bolszewików i jednowładztwa carów. Kiedy tak było? O tym jutro po 19.30. Zapraszam serdecznie. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak. Do usłyszenia.